Z rynku nieruchomości. Wzrost cen domów. Według nowego wskaźnika przygotowanego przez Black Knight Financial Services ceny domów zbliżają się do ich najwyższego poziomu od czerwca 2006 roku. W ubiegłym tygodniu firma z Florydy zbierająca dane opublikowała sierpniowe wyniki jej comiesięcznego wskaźnika cen domów. Miarę wartości domów, która bada sprzedaże nieruchomości z ponad 18 tysięcy kodów pocztowych w całym kraju. Ceny wzrosły o 27% w porównaniu do niskiego poziomu rynkowego, jaki osiągnęły w styczniu 2012 roku w wyniku kryzysu realnościowego. Na poziomie 253 tysięcy krajowy wskaźnik cen domów jest tylko 5% poniżej wartości szczytowej sprzed 9 lat. Zaufanie budowniczych najwyższe od dekady Zaufanie firm budowlanych jest na najwyższym poziomie od 10 lat. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wydało najnowszą aktualizację swojego wskaźnika rynku nieruchomości wraz z wiadomością, iż zaufanie firm budujących nowe domy jednorodzinne wzrosło w październiku o 3%. Profesor do spraw nieruchomości z Wharton School of Business wystąpił w Bloomberg Business News wyjaśniając, co dla całego rynku oznacza zwiększone zaufanie oraz wiadomość o wzroście liczby nowych budów. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy zaufanie budowniczych wzrosło lub pozostało takie same. Zachodnia część Stanów Zjednoczonych odnotowała w październiku Największy po pięciopunktowy skok zaufania w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Właściciele domów bardziej zadowoleni niż Najemcy. Większość Amerykanów jest zadowolona ze swoich społeczności, na co ma wpływ posiadanie domu na własność. Ameryka w 2015 roku. Czyli nowe badanie przeprowadzone przez organizację badawczą Non-for-profit Urban Land Institute pokazuje, że 87% badanych jest usatysfakcjonowanych jakością życia w ich społeczności. Organizacja ta zauważa również, że właściciele domów są bardziej zadowoleni ze swojej obecnej sytuacji życiowej niż najemcy. A powód? Prawie 75% wszystkich Amerykanów twierdzi, że zakup domu jest dla nich dobrą inwestycją.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 9577300. Szukasz domu? Nie trać czasu ww.posianość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje.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 Na kredytu hipotecznego.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 Najlepsze miasta dla globalnych nabywców. Nowy Jork, Los Angeles i Miami to trzy najpopularniejsze miasta wśród konsumentów międzynarodowych korzystających z Rielto.com, serwisu zajmującego się rynkiem nieruchomości, który przebadał potencjalnych nabywców zagranicznych korzystających z jego usług we wrześniu 2015 roku. Okazuje się, iż to, gdzie mogą chcieć mieszkać, ma wiele wspólnego z ich krajem pochodzenia. Kadetyjczycy lubią Nowy Jork, Brytyjczycy preferują Los Angeles, a Francuzi upodobali sobie Miami. Sprzedaże gotówkowe najniższe od 9 lat. Udział nabywców gotowych zapłacić gotówką za nowy dom znowu spadł i jest na najniższym poziomie od początku 2013 roku. Najnowsze liczby przedstawione przez firmę usług finansowych CoreLogic wskazują, że sprzedaże gotówkowe spadły o 0,5% w okresie od czerwca do lipca tego roku. Jeszcze większy spadek obserwujemy w ujęciu rok do roku 3,4% od lipca 2014 roku. Spadek udziału sprzedaży gotówkowych oznacza zazwyczaj Obniżenie liczby inwestorów, co z kolei przekłada się na mniejszą konkurencję dla tradycyjnych nabywców. Spadek sprzedaży nowych domów. Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych nieco we wrześniu przystopowały, ale nie na tyle, aby dawać powody do paniki. Departament handlu ogłosił, że w tym okresie spadły one o 11,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca na podstawie sezonowo dostosowanej roszczej stopy. Jednak serwis informacji finansowych MarketWatch zwraca uwagę, iż jeśli spojrzeć na liczby w ujęciu rok do roku, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wrześniowy wynik 468 tysięcy sprzedaży nowych domów wzrósł o 2% w porównaniu do września 2014 roku. Ponadto łączne tempo sprzedaży nowych i istniejących domów skoczyło w górę do ponad 6 milionów, dzięki czemu wrzesień był drugim miesiącem od 2007 roku, który przyćmił ten próg.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 Zero. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Kidowego magazynu Posiadłość Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 w wysokości 8400 spłata pożyczki wyniesie jedyne 1300 miesięcznie.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 Inwestorzy chcą zwolnienia Freddie Mac i Fannie Mae spod opieki rządowej. Inwestorzy, którzy posiadają akcje w Fannie Mae i Freddie Mac, wzywają do zakończenia opieki sprawowanej przez rząd federalny nad tymi gigantami hipotecznymi. Internetowe czasopismo handlowe zajmujące się kredytami, The M Report, zauważa, iż administracja Obamy odczuwa presję ze strony zamożnych inwestorów i zwolenników przystępności cenowej domów, żeby zreformować te dwie instytucje kredytowe finansowane przez rząd. Jednak prezydencki doradca do spraw nieruchomości powiedział, że zarówno Feni, jak i Freddie Mac pozostaną pod kontrolą Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego. Autorka finansowa i redaktorka współpracownika z Vanity Fair, napisała nową książkę na temat Fanny i Freddie Mac zatytułowaną Shaky Ground niedawno wystąpiła w PBS NewsHour i wyjaśniła znaczenie tych instytucji dla rynków hipotecznych. Fannie Mae i Freddie Mac zostały umieszczone pod kontrolą rządową we wrześniu 2008 roku, kiedy to otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 187 miliardów dolarów. Administracja twierdzi, że nie są one rentowne bez takiej opieki. Bloomberg News donosi, że zyski Fannie Mae i Freddie Mac wypłacone na rzecz Departamentu Skarbu wyniosły łącznie prawie 2 240 miliardów dolarów. Ożywienie rynku nieruchomości zwiększy się w 2016 roku. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, które w zeszłym tygodniu zorganizowało konferencję internetową na temat jesiennej prognozy rynku budowlanego, prostym kluczem do sukcesu na rynku realnościowym w 2016 roku są miejsca pracy. Główny ekonomista stowarzyszenia zauważył, że obecna liczba 142 milionów zatrudnionych Amerykanów jest znacznie większa w porównaniu do poprzedniego poziomu szczytowego sprzed 7 lat, wynoszącego 138 milionów. Optymistycznym oczekiwaniom ekonomisty względem przyszłorocznego rynku realnościowego sprzyja również wzrost kapitału własnego domów, który zdaniem Nationwide podwoił się od 2011 roku, dając istniejącym właścicielom więcej powodów, aby rozważyć zakup i przeprowadzkę do nowego domu. Spadek sprzedaży konfiskowanych nieruchomości. Spadła liczba przejęć przez banki i nadal idzie ona w dół, co stanowi kolejny powód, aby cieszyć się z kontynuacji ożywienia na rynku realnościowym. Hope Now, sojusz między amerykańskim rządem, doradcami, inwestorami i kredytodawcami mający na celu pomóc posiadaczom kredytów hipotecznych będących w trudnej sytuacji, opublikował w zeszłym tygodniu dane dotyczące modyfikacji pożyczek w miesiącu sierpniu. Sprzedaże przejętych nieruchomości są na najniższym poziomie od 2007 roku, kiedy to Hope Now rozpoczęło zbieranie danych. W tym roku w sierpniu nastąpiło około 27 tysięcy konfiskat w porównaniu do 100 tysięcy w sierpniu 2007 roku. Nakreśla to jasny obraz spadku zaległości hipotecznych, przyczyniając się do wzmocnienia już i tak optymistycznej wizji rynku nieruchomości. Wyższa wartość netto właścicieli domów Jaka jest najnowsza korzyść z bycia właścicielem domu? Według nowej analizy przygotowanej przez głównego ekonomistę Związku Realnościowców dla internetowej wersji magazynu Forbes, bardziej możliwe jest, iż Twoja wartość netto jest wyższa niż najemcy. Powołując się na dane liczbowe rezerwy federalnej zauważa on, że wartość netto typowego domu wynosi ponad 195 tysięcy dolarów, zaś wartość netto najemcy wynosi ponad 5 tysięcy. Podczas gdy oczekuje się, że wartość netto najemcy utrzyma się w tym roku na tym samym poziomie, rezerwa federalna przewiduje, że ta sama wartość właściciela domu skoczy w 2016 roku w górę nawet do 230 tysięcy dolarów.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 Nigdy więcej ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Oto kroki, które można podjąć, aby anulować ubezpieczenie hipoteczne wcześniej lub wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Zdobądź nową wycenę. Niektórzy kredytodawcy są skłonni rozważyć nową wycenę zamiast pierwotnej ceny sprzedaży lub wartości szacunkowej przy podejmowaniu decyzji, gdy spełniasz próg kapitału własnego wynoszący 20%. Wycena kosztuje około od 300 do 500 dolarów. Nadpłacaj swój kredyt. Nawet 50 dolarów miesięcznie możesz czasem oznaczać drastyczny spadek salda kredytu. Przebuduj, dodaj pokój lub basen, aby zwiększyć wartość rynkową swojego domu. Następnie poproś kredytodawcę, aby przeliczył Twój wskaźnik wartości kredytu do wartości domu, wykorzystując do tego celu nowe dane. Znaj swoje prawo. Zgodnie z prawem kredytodawca musi poinformować Cię przy zamykaniu transakcji, ile lat i miesięcy musisz spłacać swój kredyt, abyś mógł anulować ubezpieczenie hipoteczne. Większość nabywców domów decyduje się na ten krok, kiedy saldo ich kredytu osiągnie 80% pierwotnej wartości szacunkowej domu. W momencie, gdy saldo osiąga 78%, prowadzący obsługę kredytu hipotecznego zobowiązany jest anulować ubezpieczenie hipoteczne. Taka firma ma również obowiązek zapewnić kredytobiorcom coroczne zestawienia, które zawierają informacje o tym, do kogo zadzwonić w sprawie anulowania ubezpieczenia. Hipotecznego. Osiągnięcie 80 lub 78%. Aby obliczyć, czy saldo Twojego kredytu spadło do 80 czy 78% pierwotnej wartości, podziel aktualne saldo kredytu, jest to kwota, którą nadal jesteś winien, przez pierwotną wartość szacunkową. Najprawdopodobniej jest to to samo, co cena zakupu. Inne wymagania, aby anulować PMI. Według Biura Ochrony Finansowej Konsumentów Consumer Financial Protection Bureau trzeba spełnić określone wymagania, aby pozbyć się PMI. Musisz wystąpić o anulowanie ubezpieczenia w formie pisemnej. Nie możesz zalegać ze spłatami i musisz mieć dobrą historię płatności. Być może będziesz musiał udowodnić, że nie masz żadnych innych zastawów na dom, np. kredyt lub linia kredytowa pod zastaw domu. Możliwe, że będziesz musiał uzyskać wycenę, aby wykazać, że saldo kredytu nie wynosi więcej niż 80% obecnej wartości domu. Co zrobić, gdy nie uda Ci się za pierwszym razem? Jeśli nie możesz przekonać swojego kredytodawcy, aby zrezygnował z ubezpieczenia hipotecznego, rozważ refinansowanie. Jeśli wartość domu wystarczająco wzrosła, nowy kredytodawca nie będzie wymagać ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Upewnij się jednak, że Twoje koszty refinansowania nie przekroczą kwoty, jaką zaoszczędzisz dzięki wyeliminowaniu tego ubezpieczenia. Kredytodawcy mogą nakładać bardziej restrykcyjne przepisy na kredytobiorców wysokiego ryzyka. Możesz należeć do tej kategorii, jeśli nie spłacałeś swoich zobowiązań na czas. Więc upewnij się, że nie zalegasz z płatnościami, zanim poprosisz kredytodawcę o zrezygnowanie z ubezpieczenia hipotecznego. Kredytodawcy mogą wymagać wyższego procentu kapitału własnego, jeśli nieruchomość została przekształcona pod wynajem. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku.